Kaczyński a Hundertwasser, prolegomena do odrzydzania, pomyśli profesora Feliksa Konecznego, liczba dziennika 461. Umstrittenes Mediengesetz. Der Populisten bis Partei gefällt, wenn die Presse einfach mal die Fresse hält. Christlich tun, aber nicht helfen wollen. Flüchtlinge aufnehmen, die anderen sollen. Und wer was gegen diese Polenböller sagt, der wird schnell mal. O niepoczytalnych w Trybie przed do prokuratury krajowej fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona rzeczywistość Studia Slavika et Kazarika, zarys estetyki Hazarów Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem autor Szanowny panie prokuratorze Odpowiadając na pismo pkko 912016 z dnia 14 marca 2017 w sprawie kradzieży przez spółkę Agora S.A., Adama Michnika i innych, dokumentacji pozarządowej będącej moją własnością a zgromadzonej w postaci plików elektronicznych na blogu Komitet Integracji Europejskiej kie.blogs.pl. Informuję uprzejmie, że wniosek o odblokowanie wyżej wymienionego bloga w trybie wyborczym Jacka Sariusza Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej uległ częściowo zmianie w części określającej tryb wnioskowania. W następstwie przegranej antypolskiego kontrkandydata Ukrytego żydostwa globalistycznego, kryptosjonistów trockistowsko rewizjonistycznych, PiSu, Janigera z USA, Miśkiewicza z żydowskiej apteki i Jarosława Kaczyńskiego, spółka Sebna Nieruchomości, wcześniej współpracownika Koru Michnika i Kuronia, w stosunku do wyłonionego przed laty z Polski. Donalda Tuska, laureata Żydomasońskiej Nagrody Rathenau i Karl Price, tegorocznego laureata 27 pozostałych państw elektorskich Rady Europejskiej. Wnioskuje się obecnie w powyższej sprawie w trybie wyborczym kandydata na premiera RP którego winna nazwać z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanego kandydata, postulatywnie lepszego od niepożądanej przez opozycję premier Szydło, dążąca do przejęcia władzy w PL resztówka po partii Platforma Obywatelska, nosząca się ze zamiarem zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do rządu Beaty Szydło umoczonej ewidentnie w aferę kryminalną, po złożeniu przez szefa rządu RP, a także przez oficera chroniącego zboru zeznań, co do których zachodzi prawdopodobieństwo poświadczenia nieprawdy. W celu mataczenia, pomyśli nie ignoranta przecież, ale doktora prawa i adiunkta Uniwersytetu Warszawskiego, afiliowanego w Białymstoku, Jarosława Kaczyńskiego, utrzymującego się na scenie politycznej w opozycji do Tuska od samego początku robienia za polityka w Polsce, nie znającego innego sposobu na bycie, niż być przykrywką układu mafijnego, fałszywych ministrów od ochrony przyrody zamieniających puszcze na poręby, świętych krów, wykonawców testamentu Kiszczaka i Kaczyńskiego z Magdalenki, poprecedensowe zrzucenie winy za spowodowanie katastrofy powietrznej pod Smoleńskiem na enigmatycznych ruskich, w domyśle komunistycznego pochodzenia etnicznego, popełniających po raz drugi na oczach całego cywilizowanego świata publiczny grzech sodomisty fałszywego świadectwa, zrzucając we warunkach recydywy winę za spowodowanie katastrofy w Oświęcimiu ze rządowego kierowcy jadącej z prędkością minimalną 90 km na godzinę opancerzonej limuzyny A8 w terenie zabudowanym na zamierzającego włączyć się dopiero do ruchu Sebastiana K., którego licznika Seicento prokuratura okręgowa w Krakowie nie odczytała nawet znajdując się pod presją uwarunkowań quasi politycznych, to znaczy zachowując świadomość, iż racjonalne odczytywanie nie ma przecież najmniejszego sensu. W przypadku auta stojącego na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich z ulicą Orzeszkowej, to jest znajdującego się w czasie kolizji z wyjściową prędkością zerową. Jeżeli izraelski kierowca wziął na siebie całą winę za wypadek i boru mógł wreszcie zakończyć własne dochodzenie bez podejmowania ustaleń końcowych, albowiem gaźnik sejczęto nie doznał jeszcze wtrysku nawet jednej kropli paliwa, przed uderzeniem w niego pancernego audi. A tłok nie doznał wzwodu i koła samochodu sejczęto nie przekazały na synapsę licznika najmniejszego impulsu, sygnału, informacji o obrotach rzeczy stojących na trasie pędzącej salonki. Audi A8, odwożącej do domu na głębokiej prowincji bez niepotrzebnego nikomu rozgłosu, syrem i rzucania się w oczy dyskoteką świateł alarmowych po cichu i po ludzku, panią szydło z lotniska, na które przybyła z Warszawy bezprawnie wojskowym samolotem kasa na lotnisko w Balicach po raz kolejny już czterdziesty siódmy z rzędu z rządowym naruszeniem prawa, wylicząc się z procedurami i nie obawiając się kary Bożej, jako matka młodego człowieka wyuczonego na księdza, bo kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. Jarosław Kaczyński, orzekając arbitralnie o winie młodego człowieka Sebastiana K. za spowodowanie wypadku z udziałem limuzyny opancerzonej premier Szydło, nie przesądził w konsekwencji niebywałego pomówienia Bezprawnego samo w sobie obrzydliwie, o bezapelacyjnym zarządzeniu zapłacenia gotówką przez Sebastiana K. na rzecz kancelarii rządu RP oraz rodzin ofiar katastrofy, odszkodowania z nawiązką, zaskasowaną limuzynę. Niepotrzebną hospitalizację tygodniową, pani premier posyłającej z lecznicy rządowej niekonsultowane z psychiatrą rządowym listy pasterskie kobiety niekonsekrowanej, adresowane do pomówionego bezkarnie Sebastiana K i TP. Załączne straty odniesione przez rząd, szydło wyrządzone, poniesione, niepotrzebne skreślić po doniesieniu do publicznej wiadomości prawdy i tylko prawdy o wypadku samochodowym z udziałem niemieckiej limuzyny pani premier Beaty Szydło, która nie dopilnowała bardzo wielu obowiązków z urzędu spotrzywających na szefie rządu, od obowiązku ubezpieczenia samochodów rządowych poczynając w autokasko, a także tradycyjnie już wzorem prywatnej wycieczki Tupolewa do Katynia, wszystkich dotychczasowych 47 przelotów wojskowym samolotem Kasa w państwowym PZU, w którym przytaczam Andrzej Jaworski, były poseł PiS, Związany ze środowiskiem Radia Maryja w połowie maja ubiegłego roku został członkiem zarządu PZU. Do końca roku zarobił 434 tysięcy zł, a w spółkach córkach PZU dodatkowo 208 tysięcy zł. Przed wyborami w 2015 roku PiS obiecywał, że skończy z koleiostwem w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i radykalnie ograniczy wynagrodzenia ich władz. Koniec przytoczenia. A ten tu siebie zatrudnia w spółkach córkach PZU. Andrzej Jaworski był poseł PiS. Podaję za oko pres, magazyn europejski, Sowa na Facebooku. Po niedopilnowaniu przez premier Szydło w trybie zwykłym zwrócenia po ludzku, za śpiewem uwagi kierowcy rządowego Audi. Panie Kazik Gazu z całej rury gazu, bo pół litra jest w garażu. Jarosław Kaczyński nie nauczył się niczego na swoich błędach i nic z tego nie wskazuje, żeby zamierzał. Przykładowo, przynajmniej dwa razy w życiu zadzwonił do brata Lecha przez telefon z fatalnym skutkiem dla narodu polskiego. Pierwszy raz miało to miejsce w celu namówienia w środku nocy wyrwanego ze snu brata do podpisania po obudzeniu się rankiem antypolskiego traktatu żydomasońskiego w Lizbonie, którym figuranci w fartuszkach ze strony grupy Windsor scedowali formalnie na komisaryczne organa unijne suwerenne prawa narodu polskiego do podmiotowości państwowej i drugi raz w celu utrzymania przy życiu antydemokratycznej partii PiS, dogorywającej skończącą się kadencją prezydenta nieudacznika po przejściach, trzydniówkach, uzależnieniu ewidentnym i udowodnionym rachunkami zakupu przez Kancelarię Prezydenta RP tysięcy buteleczek alkoholu na użytek wlania do gardła na kaca w samolocie rządowym kateringu lotniczego obywającego się bez szkła, Musztardówek, z których alkoholik gotów powylewać wszystko, co by mu nie nalał odpowiedzialny za dokonywanie dyskretnych zakupów zaopatrzeniowiec w randze sekretarza stanu Andrzej Duda, nazywany w tamtym czasie bynajmniej niepogardliwie, podczaszym w Pałacu Namiestnikowskim przez pijącego w miejscu publicznym Warszawy fikołki małpeczki produkcji. Polmos w Lublinie zakładów monopolowych prowadzonych na słupa palikot, zrobionego w czeladzi przez kolegów Krzyśka Mrozowskiego, brata Marka, milionerem wywodzącym oficjalnie kasę z Polski na wyspy brytyjskie, zwolnione od płacenia podatków przez międzynarodowe mafie postubeckie, tak samo z wykorzystaniem dziury w D, wielkie, prawie europejskim. Jak były premier Luksemburga uniknął odpowiedzialności za antypaństwową grabież podatków obstawiany przez szefa parlamentu europejskiego, Szulca, nazwisko wymawiane po polsku tak samo jak żydowskie nazwisko babki Szulc Karola Wojtyły z Wadowic ogłoszonego świętym, przez niepoczytalnego Bergolio, który ogłosił się znowu ostatnio za omylnego papieża. Po apodyktycznym w stylu kaczyńskiego zamachu na suwerenność zakonu rycerzy maltańskich nieprzyjmujących do swojego grona potomków najbogatszych nawet rodzin żydowskich które nie wywodzą się ze szlachty. Szetyna może wystawić w stylu Kaczyńskiego do odegrania roli kandydata na premiera konkurencyjnego w stosunku do opozycyjnej premier Beaty Szydło, byłego działacza sportowego rządzącej partii, Ryszarda Czarneckiego. Poprzednio używane nazwisko Richard Henry Czarnecki, urodzony w Londynie 1963, były przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, tak samo jak Sariusz Wolski. Ostatnio wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w barwach Piska czyńskiego, w którego mieszkaniu prywatnym zapadła decyzja, o wystawieniu do dezintegracji Unii Europejskiej byłego działacza integracyjnego Jacka Sariusza Wolskiego. A żeby fascynacji obłędem żydowskim stało się zadość, zięcia żydokomunistycznego generała Hermaszewskiego, członka WRON, zbrojnej grupy która dokonała bezprawnego wprowadzenia w prl stanu wojennego brytyjskiego obywatela z tych samych komandosów desantu wolnomularskiego po Magdalence co Radek Sikorski i Jan Jacek Wincent Rostowski syn Żyda, który wywiózł z przedwojennej Polski państwowe rezerwy złota. O które żaden Żyd ze złamaną nogą nie umiał się chociażby zapytać, jak Merkel, czy mógłby te rezerwy z rezerwą obejrzeć chociażby z daleka, aby powąchać, czy pachną prawdziwym blaskiem, złotem tombaku, a potem Czarnecki dostanie na konto swojej prywatnej fundacji propatria Dofinansowanie rządowe razem ze Saryjuszem Wolskim, któremu nie odbierze się przecież pałacyku Natolin przywłaszczonego na siedzibę prywatnego centrum europejskiego utrzymywanego przez państwo, najpierw pod hasłem integracji, a wkrótce już dezintegracji Unii Europejskiej pomyśli proputinowskiej Marine Le Pen, tak samo jak i Jarosław Kaczyński która wyskoczyła szybciej od Kaczyńskiego tym razem z masońskim rozwalaniem raz cepem raz młotem na murku hołote unijnych budowniczych nie informując Partnera z Polski o niczym tak samo, jak olał go dla interesu Orban. Po polsku wymawiane nazwisko żydowskie Urban, żydokomunistyczny minister obrzydliwej propagandy realnego socjalizmu z twarzą generała Jaruzelskiego. To wszystko było do przewidzenia. Dlatego wypowiadając się między innymi przed kilkunastu laty dla Frankfurter Allgemeine Zeitung pod tytułem Nadzieja i sceptycyzm przed przystąpieniem do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw stwierdziłem – naturalnie jestem za integracją, jednakże jest to nudny proces – który potrwa wiele lat. A ja nie wiem, czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest właściwym krokiem w tym kierunku. Być może jest to teraz jeszcze krok za duży. Najbardziej nie podoba mi się w trwających rokowaniach to, że nie traktuje się państw przystępujących do Unii jak partnerów ale postrzega jako kandydatów. Szanowny panie prokuratorze, drodzy państwo, kochani czytelnicy i słuchacze magazynu Europejskiego SOWA, za niedopuszczalny moim zdaniem sposób potraktowania Polski, Czech, Węgier, Słowacji i innych państw podczas pertraktacji akcesyjnych do Unii Europejskiej winni są zarówno Jacek Sariusz-Wolski jak i Richard Henry-Czarnecki, Putin, Tusk, Hawel i Jaruzelski z Kiszczakiem, Urban i Orban, Michnik i bracia kaczyńscy z Wałęsą. Całe bez wyjątku żydostwo żebracze Europy Wschodniej. Pozbawione historycznie godności osobistej, ubeckie, sprzedajne, agenturalnie dopatrujące się za bolszewikami swojego interesu w bankach, i geszeftach żydowskich Ameryki i Zachodu Europy. Kosztem ludzi i ludów nieludzko eksploatowanych i eksterminowanych miejscowych społeczności, państw przekazanych w czasowe administrowanie w Jałcie i w Teheranie nieludzkiemu systemowi zbudowanemu przez potwornych oprawców, Oficerów i agentów tajnych służb, KGB, Stasi, Sekuritate, SB, Estebaków, o wiele gorszych od hitlerowskich gestapowców, post żydokomunistycznych ignorantów w każdym calu, niedouczonych doktorów prawa, Żydów i pedałów takich jak Jarosław Iwaszkiewicz. Żyki Pedał Iwaszkiewicz, urodzony jako Leon Iwaszkiewicz, zapowiadający się z penisem na wierzchu, autor zbiorku wierszy Dionizję, wydanego w 1922 roku po 1945 używający imienia Jarosław, prezes Stalinowskiego i ubeckiego Związku Literatów Polskich. Zboczeniec amoralny, który na pożegnanie się z umierającym w szpitalu kochankiem, poszedł w towarzystwie sekretarza i aktualnego Lovelasa. Jarosław Kaczyński miał utrzymywać stosunki homoseksualne z oficerem WSI, prowadzącym go w latach 1992. 93, aktywnym biseksualistą, który zdaniem Zbigniewa Stonogi miał dawać Kaczyńskiemu do buzi na pierwszym piętrze budynku hotelu dla pracowników Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy Kaliskiego w Warszawie. Tu kliknij, czytaj dalej. Nie wiadomo, czy Zbigniew Stonoga dostąpi zaszczytu zgłębienia Diabolicznego przełożenia Jarosława Kaczyńskiego, lubującego się w prl i krótko jeszcze po Magdalence w dawaniu D-Wielkie, żydoubeckim oficerom. Na wielkie branie do buzi brukselskiego siurka z fontanny Malkan Peace, symbolu wolnomyślicieli zachodnioeuropejskiego żydowstwa, przez kurdupla, gnoma, czy jakby jeszcze nie nazwał takiego, który obecnie w spółce Srebrna zatrudnił dwóch swoich kierowców. Jakby nie nazwał takiego zawistnik o żydowskim nazwisku odrobaczym Stonoga, jak artysta Hundertwasser, którego spadkobiercom przyznał rację sędzia Sądu Konstytucyjnego w RFN, w sporze ciągnącym się latami z oszukanym przez szurków zarządem miasta, Badzod, w którym doszło najpierw do rażącego naruszenie prawa, z pewnością nie na korzyść mieszkańców uroczego uzdrowiska, w którym bywali Richard Wagner i Teodor Fontan, hrabia Lew Tolstoi, Felix Mendelssohn, Bartholdy, a na przełomie XX i XXI wieku twardo stawiał tu kroki na ziemi, niżej własnoręcznie podpisany z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu za uwagę. Panem Bogiem, do usłyszenia.